List tego Jakuba, apostoła, rozdział pierwszy. Jakub, sługa Boży i Pana Jezusa Chrystusa, dwunastu pokoleniom, które są w rozproszeniu, zdrowia życzy. Za największą radość miejcie, bracia moi, gdy w rozmaite pokusy wpadacie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia cierpliwość, a cierpliwość niech wydaje dzieło doskonałe, żebyście byli doskonałymi i nienagannymi nie mającymi żadnych braków. A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który daje ją wszystkim szczerze i bez wypominania i będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bynajmniej nie wątpiąc, albowiem ten, kto wątpi, podobny jest do fali morskiej, wzbudzonej od wiatru i miotanej to tu, to tam. Bo niechaj nim nie ma taki człowiek, że co otrzyma od Pana. Mąż o rozdwojonym umyśle jest chwiejnym we wszystkich swoich drogach, a niech zaś ubogi brat chlubi się z wywyższenia swego, a bogaty z poniżenia swego, bo przeminie jak kwiat trawy, albowiem wschodzi palące słońce i wysusza trawę i kwiat jej opada i znika piękność jej kształtu, taki bogaty zwiędnie w drogach swoich. Błogosławiony mąż, który znosi pokuszenie, bo gdy będzie doświadczony, weźmie koronę żywota, którą obiecał Pan tym, którzy go miłują. Niech nikt będąc kuszony nie mówi Bóg mnie kusi, bo Bóg nie może być kuszony ku złemu i sam nie kusi nikogo, ale każdy bywa kuszony przez własne porządliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy porządliwość pocznie, rodzi grzech a grzech będąc wykonany rodzi śmierć. Nie błądźcież, bracia moi mili, wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały stępują z od Ojca Światłości, u którego nie ma odmiany ani cienia zmienności. Z woli swojej zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli niejako pierwiastkami Jego stworzeń. A tak, bracia moi mili, niech każdy człowiek będzie prędki do słuchania, ale powolny do mówienia, powolny do gniewu, bo gniew męża nie sprawuje sprawiedliwości Bożej. A tak odrzuciwszy wszystko, co nieczyste i nadmiar złości, z łagodnością przyjmujcie słowo wszczepione, które może zbawić dusze wasze. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi siebie samych. Albowiem jeśli kto jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, ten podobny jest mężowi przypatrującemu się w zwierciadle swemu naturalnemu obliczu, bo popatrzył na siebie i odszedł i natychmiast zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie będąc słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą dzieła, ten błogosławiony będzie w działaniu swoim. Jeśli kto z was sądzi, że jest pobożnym i nie powściąga swego języka, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność próżną jest. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to, ażeby udzielać opieki sierotom i wdowom w ich ucisku i zachowywać siebie nieskalanym od świata. Jakuba, rozdział drugi. Bracia moi!